Żeby było śmieszniej, to mój amerykański biskup ma bardziej polskie nazwisko niż ja, bo nazywa się Zieliński, bez polskiego znaku, więc zawsze się z tego śmiejemy. On jest już chyba czwartym czy piątym pokoleniem tam, więc w ogóle nie ma pojęcia nawet skąd są jego przodkowie. W każdym razie mam, jest miejsce, gdzie mieszkam, moja parafia, mój kościół. Oprócz tego mam jeszcze jeden w odległości, tak jak zgodnę do Warszawy, gdzie jeżdżę raz na dwa tygodnie. I mam jeszcze trzeci, do którego jeżdżę tylko w lecie, bo tam droga jest nieprzyjezdna w zimie. I to jest moja, powiedzmy, parafia. Odległość między moim, a tym ostatnim jest jak z ludzmina za Zakopanego. Czyli 400 km. Nie? Oprócz tego, i to jest w tak zwanym systemie dróg, to jest względna cywilizacja, tak? Bo jest droga, co prawda jedna trzecia tej drogi do najdalszego miejsca to jest po prostu... Offroad, czyli tak, jakby od Tarnowa jechać do zakopanego polami. Tak to wygląda. Oprócz tego mam, w tamtym roku miałem cztery wioski, w tym roku mam jedną, taką, powiedzmy, bardziej wymagającą, na wybrzeżu, nad Morzem Bringa. I tam już nie ma dróg, tam można tylko dolecieć samolotem. I to takim małym, ponieważ nie ma też lotniska. Lotnisko przypomina taką groblę na bagnach taki zwirowy taki gar bardziej lub mniej prosty. Więc tam latam razem na dwa miesiące. Nie latam sam, bo to też są, wszyscy, którzy myślą, że, ja, że jestem pilotem. Po prostu korzystam z komercyjnych lotów. Tylko to też jest oddzielna rzeczywistość, bo to zupełnie nie przypomina latania takiego, jakie znamy z Europy. Częściej w sensie, że zupełnie rację, bo lotniska, yy, za bilet można zapłacić po locie na przykład. <ślesz> jak wcześniej było bardziej... Słuchaj? Ja ja płacić. Płacić. Tak, jak przelecisz, to płacić. No. Tak. Może być tak, że w połowie lotu samolot zawraca, ponieważ się okazuje, że w miejscu docelowym nagle zaczął się sztorm, czyli burza śnieżna i już nie ma szansy wylądować, bo samolot jest za lekki, nie ma całej tej nawigacji i tak dalej. Także na przykład, jak ostatnio byłem tam w tej mojej wiosce, to miałem być tydzień, a byłem dwa dni. Dlatego, że trzy dni leciałem, a potem dwa dni wracałem. <śmiech> Tak, tak to wygląda. Od, znaczy tak, decyzji na tych kilkunastu księży to tylko kilku jest Amerykanami. Może z czterech z pięciu. Reszta to są księża z Indusi i, i Nigeryjczycy. No więc nie dość, że jest to zupełnie inna, inny świat. To jeszcze współpraca jest międzynarodowa, prawda? To też ma jakieś tam swoje plusy i minusy. Jeszcze wracając do, do tego yy, układu parafialnego powiedzmy, to tam, gdzie mieszkam, na stałe i gdzie dojeżdżam, to mam ludzi mniej więcej takich jak my, w sensie białych Amerykanów, którzy na różnym etapie życia najczęściej przyjechali na Alaskę, najczęściej przez pracę. Bo takich urodzonych na Alasce białych jest bardzo mało. No i to są ludzie z bardzo różnych miejsc, z różnym tam backgroundem, w sensie no, przeszłością, historii życia. E, bardzo często są to też ludzie, którzy przeszli na katolicyzm w pewnym momencie życia. I tacy ludzie czasem są bardzo ciekawi, bo oni są bardzo rliwi. Oni po prostu on nie mają żadnych wątpliwości, że to ma sens, chcą w pieniędzy, żeby przyprowadzić do kościoła i to jest fajne. I na takich ludziach no, można polegać. Nie? Oni się angażują w katechezę, e, pomiec parafii, wprowadzenie różnych grup i tak dalej. Natomiast tam na wybrzeżu, gdzie jest większość parafii diecezji, które są rozsiane właśnie wzdłuż wybrzeża, od północy, a po zachodnim wybrzeży, całe dół, no to, to są parafie na wybrzeżu bardziej eskimoskie, a wewnątrz lądu indiańskie. Tylko, że to jest bardzo umowna kategoria, dlatego, że raz, że ci są dosyć wymieszani też z nami, z białymi, a dwa, y, to jest coś, o czym mi mówił mój znajomy ksiądz z Preskiej Decyzji, który dwa lata pracował w rezerwatach w Kanady i to jest niestety też na z rzeczywistością trudną, przykrą, smutną, że te kultury y, na, takie naturalne, w sensie pierwotne, one po prostu zaniknęły, czy rozjechały się w zderzeniu z naszą cywilizacją. Bo ci ludzie już tak naprawdę nie są, nie żyją tak, jak żyli, ojcowie czy dziadowie, że łowili ryby, że polowali na foki. Oni jeszcze to robią, potrafią, ale to już jest zupełnie inny wymiar dzisiaj i właściwie zderzenie też z naszą kulturą rozwaliło im cały system jakby społeczny, ponieważ bardzo stracili na znaczeniu mężczyźni, którzy zawsze byli na zewnątrz, byli odpowiedzialni za zdobycie pożywienia, byli wojownikami, byli po prostu, chodzi za odważnych i tak dalej. No oczywiście oni się nie boją łowić na przykład na takim bardzącym morzu i tak dalej. Jakieś tam skóry zakładają, jakieś kombinezony te Czy polowaniem przy minus tam minus tam stopniach na no, jakiegoś renifera czy łosia, nie? Także to było ich codzienność. I teraz to się wszystko rpnęło. Yy, dzieci, niektóre, które lepiej się uczą, są nawet w stanie gdzieś tam zdobyć jakąś edukację, ale bardzo często wracają, bo nie umieją żyć z, w naszym systemie z białym konieżnikiem, zegarkiem na ręku. To jest tak obce dla nich, że nawet jak są w stanie osiągnąć wiele w naszym rozumieniu, wracają do wniosku. Także w związku z tym jest bardzo często bar jakiś taki brak perspektyw u nich, brak poczucia sensu życia, narkomania, narkotyki, przestępczość. W każdym takim większym miasteczku na wybrzeżu jest więzieniem, takie dosyć spore. Także mnóstwo, mnóstwo problemów. Jest to trudna sprawa. To jest, to jest obraz Józef. To jest Alaska niekomercyjna, taka, o której nie mają pojęcia Amerykanie. Ja nawet amerykanom jest trudno wytłumaczyć, na przykład, jak wygląda komunikacja tam na tym wybrzeżu, właśnie, że wszystko zależy od pogody, że możesz sobie planować, a i tak doleć wtedy, kiedy będzie pogoda i tak dalej. No, to, to jest ciężko zrozumieć człowiekowi, który żyje w takiej cywilizacji, jaką też my tu znamy, nie? Że można po prostu wsiąść w pociąg, czy w samochód gdzieś pojechać, jak się chce, nie? Jak się ma, po co, za co. Tam tak nie jest, nie? No nie wiem. Może już są jakieś pytania. Może o różnych rzeczach mówić jak sytuacje małżeńskie. Słuchajcie, w ogóle w Stanach jest taka sytuacja, że drugie czy trzecie małżeństwo to jest standard. W sensie, że rzadko kto żyje w małżeństwie takim oryginalnym do końca. Ale nawet na nas też jest taki co na żyją, czy piąskach żyją też też. też? też. Tam jest jednak jeszcze gorzej. No. Tak, tak, bo tam jest właśnie przez to, że jest taki baladan moralny. Mhm. Tak. Więc yy, rzeczywistością taką no, codzienną są też małżeństwa tak zwane mieszane, nie? czyli z katolików z niekatolikami. One się czasem kończą ślubami kościelnymi, w sensie, że ta druga strona się nawraca i to oboje grądują. Albo, co też się nierzadko zdarza, może w jest często, że strona katolicka po prostu zostawia swoją wiarę i gdzieś tam dryfuje. Właściwie nie wiadomo, co to jest, nie? Także ostatnio ktoś mi tam z dumą mówił, że będzie miał dziadku 50-lecia męża tylko w ogóle się wydamy. Nikt nie słyszał tych rzeczy. Się bladził, nie? Niestety. Oczywiście jeśli chodzi o katolików, to bardzo często jest to po jakimś tam stwierdzeniu ważności. Pierwszym, czy nawet drugim, nie? Ale jak się tak głębiej w to wchodzi, to tak do końca to nie wiadomo, jak to w ogóle do tego doszło czy to było takie naprawdę uczciwe i tak dalej. I oni to też wiedzą, nie? to niestety tam coś było pewnie. Nie do końca tak, jak powinno być. Mają takiego pokoju sumienia. Nie? Także no, jest, jest dużo, dużo, dużo problemów. Nie? Natomiast oczywiście Sycharu nie ma w Stanach Zjednoczonych, ale jest coś takiego, co się nazywa retruwą taka francuska nazwa i to jest taki odpowiednik Sycharu, w sensie pomocy dla małżonków w kryzysie. Na pewno nie mają takiego rozbudowanego, powiedzmy, sposobu pomocy, systemu pomocy, jak my, łącznie z 12 Krokami, ale coś tam takiego gdzieś z rok temu odkryłem i coś takiego jest. Tylko, że nawet w skali takiej Alaski, jak to się odbywa gdzieś tam na południu Alaski, to tam, nie wiem, parę par tam i całą Alaskę przyjęli. To nie jest masowe, masowe zjawisko takie na przykład, chociażby jak Syga w Polsce. Na książce, która była w na przykład w książce, która była w jest, na przykład w książce, na tam w tak, że kiedy, w nie, na przykład w ale była przykład w nie, w w nie, w jako słuchawczy w kościele. Na przykład to Iranczycy, jak się mówiło o jakichś takich poważniejszych kwestiach, typu zbawienie, życie wieczne, czyście, grzech, to oni wzruszali ramionami, śmiali się ruszać, tam się słuchali, czy to z kościoła. Natomiast Amerykanie słuchają. Ja ich nie... Tych, ci, ci, ci, których mam, nie? W kościele. Ja ich nie oszczędzam. Ja ich mam z miłością, ale balę ich łeb. I, I na pewno nie wszystko łatwo jest im przyjąć, ale, ale są otwarci. Naprawdę są otwarci. I to, co odkryłem po jakimś czasie, na co się bardzo się wsyka, na różne rzeczy na początku i tak do maja zeszłego roku to się tak pakowałem i tak nie wiedziałem, czy zostaję, czy wyjeżdżam. Tutaj. Natomiast Pan mógł też pomógł mi przez takiego księdza polskiego, Franciszkalina, który tam już jest na dziś 9 lat i on mi tak trochę pokazał to z innej strony że po prostu ci ludzie bardzo często nie wiedzą w ogóle, jak powinno być, dlatego, że nie, nie odebrali formacji. Nikt im nie powiedział, o co chodzi, dlaczego jest taka i inaczej, dlaczego powinno być tak i nie inaczej. Nie mieli możliwości, tak naprawdę. Nie? Znaczy pewnie jak już ufali, no to wiadomo, jest internet i tak dalej, ale będę dopusz... będąc dopuszczonymi do kolejnych sakramentów. nikt nie stawia im specjalnych wymagań. Jak będzie nas dostatecznie Na przykład, byś nie wiedział, jak Nie, ale nie. Tak, ja wiem, znaweł, to też tego no ja mam w właśnie, Kasia, okej, okay. Więc ostatnio mam w tym kościele, ja z przygotowuję takich dwóch braci do, do brzmowania. Oni są takimi nastolatkami. Gdzieś tam nie wspomniałem, że mam takie pragnienie, takie życzenie, żebyście z dwa razy poszli do spowiedzi przed tym wizmowaniem. No i potem mi ja wracamy do tematu, a widzę, że oni nie wiedzą, czy czym w ogóle mówi. Ja no to jak? Mówię, no, bo myśmy nie byli jeszcze uspowiedzi. A przychodzą z ojcem nam, że bo matka jest niekatoliczką i raz tam na dwa tygodnie przyjeżdżam, zawsze idą do komunii. No i ja biorę tego ich ojca i mówię, słuchaj, ale to, to twoi chłopcy nie byli jeszcze uspowiedzi, tak? A mówimy, no tak, bardzo możliwe. No i tak, jakby się uderzył. Uderzył się w pierwszym i wiesz, to moja, moja wina. Mówi, jesz, no twoja i nie twoja, nie? Bo ktoś ich dopuścił do tej komunii i to nie akurat nie ty. Prawda? Mm. Więc no niestety. Tak jest. nie przyjmują kon... i... i... A, oczywiście. Wszyscy przyjmują komunię. To też jest oddzielny problem. To takiego jest to taki Znaczy to, ja nie wiem do końca jak to tłumaczyć tam we Francji. Natomiast w Stanach, ponieważ no, ci katolicy żyją między protestantami i w niektórych kościach protestantkich jest rodzaj komunii, która nie jest oczywiście sakramentem, tylko jest jakimś dzieleniem chleba, więc wszyscy, którzy wejdą do takiego kościoła na są zaproszeni, żeby podejść i dzielić chleb, no to jak ktoś jest w koście katolickim, a oni robią to samo, no to mam to, idziemy, nie? I w ogóle brakuje często poczucia, że to jest sakrament. Dlatego ja na przykład, nauczony doświadczeniem, jak mam takie msze, na przykład pogrzeb, że wiem, że połowa kościoła to nie są katolicy, to ja im mówię, słuchajcie, teraz będzie komunia. Komunia to jest sakrament dla nas katolików, nie? I to jest dla nas. A wy, jak chcecie, to możecie przyjść na nas po błogosławie. Ale to nie jest dla nas. No i jest małe zdziwko, ale... Ale myślę, że to coś tam dociera. Oczywiście mam świadomy, że są tacy też, co podejdą, co nie są katolikami, co nie są na nadzuchrzczeni. Bo jest y, bardzo często takie lekkie podejście do tego wszystkiego. No ale cóż, no, ja ze swojej strony robię, co mogę, nie? Tam dużo pracy i trzy Oczywiście, Zosiu. Praca o podstaw. Praca o podstaw. Praca o podstaw. Jakby <grym> za średniami, jeśli mam te pięć lat, to to że on decyduje, czy, jest, czy, jest, czy jest Może po, po, pozwól, że odpowiem na pierwszą część tego pytania. Otóż ja coraz bardziej zastanawiam się, na ile to by było moralne z mojej strony wybierać się, to, znaczy oczywiście, to nie wszystko zależy ode mnie, ale że starać się o powrót do Polski, kiedy tam jest taka sytuacja i z piętnastu księży, tak jak mówiłem, na terytorium trzy razy większym od Polski. Także na dzień dzisiejszy jakby raz, że sam jakoś widzę, że się tam odnalazłem chyba i jakoś tam się odnajduję. I też jakby mam taki o, o relację zwrotną, że, że jakoś to jest do zaakceptowania ta moja posługa. No a dwa, że, że rzeczywiście są potrzeby, bo na przykład ostatnio jest taka jakby myśl o rozbudowie tego kościoła, tym którym jestem przy no troszkę w dłużeniu, bo on od początku był za mały. Z jakiegoś powodu go wybudowali od razu za mały, nie? I taki członek Rady Parafialnej wziął mnie na bok tak i mówi, ale słuchaj, ale ile ty tu zamierzasz u nas być? Bo wiesz, tu byli różni, nie? I gdzieś przepadli albo wyjechali sobie do, no, do Stanów, do tych kontynentalnych, do nowego Jorku czy gdzieś. Ty tak jesteś, padel tak na trochę u nas, czy tak raczej na dłużej, nie? Warto No nie. tak właśnie o to chodzi, bo mówi, od razu, jak księdza nie ma, to jest... Od razu ludzie chodzić I mieli takie sytuacje, że był ksiądz ilps lat, potem ksiądz wyjeżdżał z jakiś powodów i nie było księdza dwa, trzy lata. Tylko oni byli sami tam, tam czasem ktoś przyjechał. Także no, tak to wygląda. A nawet od strony ktoś technicznej prostu nie ma, szansę sam. <ślad> Tak, to znaczy sami mi sam w sensie, że mi sporo przynoszą, tak pół na pół. Tak jak my sobie gotują, czy w domu tam, je, to nie? To dodatkowo tam więcej ugotuję, nie wiem. przyniosi mi raz na jakiś czas, też jakiś talerz, gotowe danie, albo na przykład rybę, upiek taką, gdzie, którą tam tak, no to co sami łowią, co sami strzelą Mów, łośa, Łoś, łosia, łoś to, to, to, to jest na porządku dziennym, to oni oni mi to tak. To, to łoś jest zdziwiony, że ty tu mieszkasz. To, <grym> to, to, jest... to nie, jeśli nie cię że łoś, łazi po twojej działce, bo to łoś jest zdziwiony, że ty jesteś na jego działce. On zawsze tu był. No. Więc łoś jest na porządku dziennym i w ogródku, i na drodze. Renifer jest trochę bardziej puchliwy, ale też. Niedźwiedź już jest zupełnie puchliwy. Niedźwiedzia można zobaczyć w parkach. Ale też zdarza też się, że się spotka niedźwiedzia. Tak Jestem straszne. Nie, coś, to są mity, właśnie jeden z mitów palastu. Nie, nie, nie, nikt Niedźwiatka nie, nie osłaja. To tylko polscy gdzieś tam żołnierze posłonili Niedźwiatkę. Andersowi, tak? Tak. Andersa, Andersa. Trzy razy? Hmm? Nie? Proszę. Niech się kończy. Najbliższe sąsiedztwo chciałam zapytać, ale proszę skończyć temat. Moje najbliższe sąsiedztwo? W tak. W sensie ludzie? Tak. A, trzy razy więcej ludzi na Alasce zginęło w kontakcie z Łosiem no, niż y, z niedźwiedziem. Po prostu co mity, nie? E, Łoś robi wrażenie zwierzęcia leniwego, takiego powolnego, ale jak się złamie pewne zasady, na przykład dostaniesz się między ma matkę a, dzieć, a młode, stratuje od razu, niemolitości. Tak samo nie wiem. Nie wolno wejść między pobliży matki z małem. Tak samo człowiek. Może i człowiek, tak. Natomiast sąsiedztwo, w sensie tam, gdzie mieszkam? No to są ludzie dookoła. Tak, tak. Jakieś. To jest jakiś... Mam na terenie z mojej e, metropolii mam dwie tak zwane kliniki. To są przychodnie których chyba nie ma żadnego lekarza. Są jak tu paramedycy różni, różnej maści magicy, z którymi mniej lub bardziej można się dogadać. Rentgen też jest, jakby co. Do szpitala mam takie zmiany Warszawy Warszawie, do marketu takiego Tesco też mam z zmiany w Warszawie. U mnie jest jeden sklep, po którym czasem biega mysz i nikt się tym nie przejmuje. Ale, ale, są też Rosjanie i Ukraińcy w dużej liczbie ściągnięci przez kościoła protestanckie, lat temu X. I dzięki temu mam takie powiedzmy europejskie jedzenie. Jakiś tam, powiedzmy, wybór jest. A Tak i nie. A tam są? Tak, są są. Agar, Alaska w ogóle w większości jest w ogóle niedostępna. Większość Alaski to jest zbawione. Więc na to nie ma dróg, nie? Jest też bardzo dużo gór, to prawda. Eee, powiem tak, interior, czyli ta część taka dalsza od morza, tak jak ja mieszkam, jest jakoś atrakcyjna, ładna, jest inna oczywiście niż u nas, natomiast trudno powiedzieć, trzeba być naprawdę miłośnikiem przyrody, żeby się zachwycać tym terenem nadmorskim na wybrzeżu, które jest płaskie, które jest po prostu jedną wielką, jednym wielkim bagnem. Dla mnie tam nie ma nic ciekawego, tam nie ma w ogóle... Drzew w nie ma drzew. To jest po prostu równina pusta, po której hula tundra Także... Tundra, tundra, tak, to jest tundra. Także ja nie wiem, czy to jest ładne. No, są takie, którzy zachwycają, co na przykład jadą do takiej wioski i z jakichś powodów żyją tam sobie pół roku, rok i robią zdjęcia i stawiają Facebooka. Ale góry są piękne, no. Góry są piękne, przynajmniej te koło mnie, są duże, niedostępne groźne. No to nie są takie góry, jakie my znamy, że są szlaki, można sobie pójść i wrócić, jest schronisko. Nie, nie, nie. Są takie góry, że jak się nie wie, jak się nie ma GPS-u w głowie, albo się nie jest przewodnikiem, to w ogóle lepiej tam nie wchodzić, to można nie wrócić. Jest po prostu wszystko ogromne i przerażające w pewnym sensie. Nie? Są takie góry do 5000 metrów, na sześciu, no bo w tym paśmie jest dynamizm. Najwyższa góra to Gosia może Wam zrobić wykład o góro alaski. No, szczyt z korony Ziemi, najwyższy o. szczyt Ameryki Północnej, nie? Makinej, pod którym tak zresztą stanie. zginęło czterech Polaków w zeszłym roku. Ostatnie Ale myśmy razie... wszyscy się wtedy martwili, czy ksiądz tam nie latał i były... Ja mam dość atrakcji na coś. <śmiech> <wiesz>. <śmiech> <śmiech> Latania już na chwilę i Ale A tak, oprócz tego trzęsienia, to to jest tak bezpośrednio. No trzęsienia ziemi są tak jak słyszeliście, tak. no zdarzają się. Właśnie ja dzień wcześniej, gdybym dzień później wracał z wiosek, to bym to trzęsienie ziemi mnie by zablokowało tam w drodze, w połowie drogi. A na szczęście dzień wcześniej, i to był akurat początek komponentu, ja mówię, czyli mamy rekolekcję, bo tam nie ma jeszcze rekolekcji. I dzisiaj są rekolekcje. Wszystko się może zawalić. Nawet mosty w Ankury. No Samoloty to jedyny środek Ja z tego No, na, na tak zwanej prowincji w zasadzie tak. Każda wioska ma małe takie lotnisko, w sensie pas startowy, no i... To jest uzależnione, czy polecę, czy nie polecę. Tak, to jest wszystko zależnione. Znaczy w zimie, jak jest zamarznięte to ta tundra, to są też takie szlaki, po których można iść skuterami bo no Tylko sobie wyobraźcie, jak jest minus 30, jeszcze wejście na skuterach. ścieżnymi. A przy... są... Nie, się zaprzy. własny Nie, mam, nie mam. Ja nie potrzebuję, bo tam, gdzie ja jestem, jest droga, gdzie ja używam samochodu. Ale... Są zaprzęgi, tak, nawet ostatnio mamy taką y, kobietę, która okrzyła się Baptystów i jest w trakcie przechodzenia do kościoła, kościoła, kościoła I ona się komercyjnie zajmuje z mężem takimi zaprzęgami. Znaczy też biorą udział w różnych tam y, tych raj, no znaczy jak to to jest, wyściga, tak? Zawoda. I też, no, jak są turyści zainteresowani, to oni organizują takie, takie atrakcje, typu właśnie jazda mają ze 40 tych psów, ujadają strasznie, jak się tam zbliży. Haski są laski? To nie są haski, to jest specjalna rasa, taki miks pod, pod zaprzęgiem. Modyfikowane. Modyfikowane. A turyści tam docierają, w księdze okolice? Alaska w lato jest zupełnie inna niż po, przez resztę roku. Lato jest krótkie, nie? takie ze 3 miesiące, ale jest śliczne. Bo Wtedy wybucha zieleń ta też nieiglasta i jest mnóstwo ludzi. No to słodnie, To Na drogach jest ruch. No tak? To nie ma ruchu, nie? Jak jechałem na Wielkanoc do, mego do kościoła, robiłem pierwszy ślad po śniegu i się odiłem, żeby w tych dołkach, śnieg nie, był tak głęboki, żeby tam nie utknął. Więc jak na pierwszą ciężarówkę zobaczyłem jadącą od Kanady z naprzeciwka, no to już Bogu dziękowałem po swojej śladzie, to już wyjadę, nie? Dobry! Nie. O, nie, nie. nie. Tak, tak, to znaczy to jest podstawa. Tak? Oni przy, to, to jest coś, do czego mnie nigdy nie przekonają, że piłka to jest najlepszym na świecie, bo po prostu ja tego nie rozumiem. Natomiast tak, napęd na wszystkie koła to jest w zasadzie standard na wszelki wypadek, chociażby tak. No, ale też motocykl sobie ksiądz kupił. No. Musi się <grym <grym wszystko no, mówić. Ja, nie wszystko! To coś też. Jak i na lasce generalnie jest drożej. Nawet jest taki paradoks, słuchajcie, na lasce wydobywa się ropę przecież, nie? Żeby ta ropa znalazła się w baku samochodu, to ona musi popłynąć na dół do Stanów do rafinerii i potem wrócić na laskę. Dlatego ceny ropy na paliwa na lasce są droższe niż na Stanach kontynentalnych. I tak jest ze wszystkim. Nawet jak się kupuje przez internet coś na Amazonie, to no Amazon to jest wszystko, czy wszyscy kupują przez Amazon. Nie? To trzeba bardzo dobrze sprawdzać, czy jest shipping, czy jest wysyłka na Alaskę, a jeśli tak, to czy to nie kosztuje tyle, że się w ogóle nie płacę. Na przykład, kiedyś sobie wymyśliłem, że sobie znajdę ale takie ciekawsze wino mszane. Nie? I znalazłem. I było w atrakcyjnej cenie, bo w Kalifornii jest wino. Nie? Ale jak dołączyłem shipping, to mi wyszło, wino kosztowało ten 70 dolarów, a a z przesyłką 400 dolarów. Więc ja od razu przerwałem proces. I oni zaraz mi mylią się, z tym, Czego ty nie zakończyłeś procesu? No kurczę, no w ogóle nie ma sensu. Nie ma sensu, Nie ma sensu, nie? W dalszym miejscu ogólnie to są drogi, tak? Tak, Alaska ma się niezdroga. I a propos jeszcze wakacji turystów, rzeczywiście jest mnóstwo ludzi. Można mieć wrażenie, jak się jest wakacje na lasce, że całe Stany przyjechały na laskę. Po prostu tysiące ludzi, tysiące samochodów nie bardzo wiem, z jakiego powodu do końca, ale... Z góry na pewno. Nie, nie, nie, nie. Też jest sporo Niemców. Hmm. To, ale to są bardzo drogie rzeczy. Połowi, po, polowanie. Jeżeli mieszkasz na lat, jeśli jesteś to masz to właściwie za free. Ale jeżeli przyjeżdżasz komercyjnie, to są takie pieniądze, że to, to nawet dla przyczyny Amerykanina są duże rzeczy. Nie wiem, tam mówili mi kiedyś, chyba 25 tysięcy dolarów, takie polowanie na łosiach. Komercyjne, tak przyjeżdżasz, chcesz, że firma Cię... Znaczy, kiedy on stał łosziny w Stanach, on jedzą na przykład sobie wleci na Łososiach, chłopiś. No, następnie. tak. Tam on jest, to nie jest Drogą, bo ja nie wiem, no dla nich jest A właśnie, zależy jak bogato naszą rodzinę jest, bo może dla nich, bo jeszcze to nic, nie? nie? wiadomo. I wiem, że oni tak jeżdżą i łowią. I to, co tutaj jest łowią, nie? No bo jak tam jeżdżą, no to jeszcze nie przejeżdżają z tej alacki, a jeszcze z on też do tego... Tak, bo się tego nie wjeżdżę, tylko się nadaje pocztą, tak. Są specjalne takie... No. Dokonę, tak, mrozi się, jest, zasypuje lodem i to... Mhm. Nie miałem przyjemności, nie wiem, ale słyszałem. Tak, ja no, no, no, tak, ale... no, Większość Amerykanów podróżuje takimi kantarami. I oni jadą ze swoim dobytkiem. Bo, po prostu dziewcą tak, stają, kempingują sobie. Tak. Znaczy w jest... W kościele większe Jest, to znaczy i większy, i bo moi, na przykład, prawie też wyjeżdżają, jeszcze, nie? Są nowi ludzie, są ludzie z zewnątrz. Tak, to to, to, to to Dlatego, dlatego też y, nie bardzo jest, nie, inaczej, nie bardzo uważam to fair wyjeżdżać w lato, na przykład na mój urlop do Polski i zamykać kościół, bo ludzie szukają Przeświętej. Na przykład y, tak, poznałem taką fajną rodzinkę z Kolorado, która ma 12 swoich dzieci. dwoje starze jest usamodzielnionych. Ludzie w moim wieku mniej więcej. I e, oni po prostu przyjechali nam do tego mego dojazdowego miejsca. W ogóle byli przekonani, że mszę o 10.00. Przyszli na mszę o Powiedzieli się, że ponieważ ja przyjeżdżam, to jest o 16.00, bo tak jest. Cały dzień czekali. W tym czasie zrobili pralny, tam zakupy, tam przywieg i przyszli na tą 16.00. I później spotkaliśmy się jeszcze raz. Jak wracali, bo taką pętlę robili, to zajechali tam, gdzie jestem na stałe. Bardzo sympatyczni ludzie. Także nos bardzo różni bywa. Też trochę Niemców oczywiście, Szwajcarów, no, bo to oni są najzamożniejsi u nas w Europie. Też, też ich, też ich można spotkać. Zdarzyć. No i oczywiście Japończycy, Chińczycy, Koreańczycy. Oni mają z kolei bzika na punkcie Aury, czyli zorzy polarnych. Tak. Bardzo to lubią i przeżywają to zjawisko. A Polacy? Polacy? Co Polacy? Mam jednego, oficjalnie na stronie naszej decyzji jest napisane, że jestem Polaków na lasce, także mam jednego Polaka, Romana, pana w wieku lat powiedzmy 60, paru, inżyniera, który jest w Stanach 30 lat może, To jest pracownikiem cywilnym w Bazie wojskowej, ale będzie się przeprowadzał, bo go przynieśli służbowo, także... Już nie będę z pasażerem Polaków. A poza tym... Myślę, że tak do 300 osób mam w tym terenie, gdzie mieszkam. Plus tam w tej wiosce jest 700 osób. Z tego no ogromna większość to są katolicy. Z tego przychodzi do kościoła może ze 100, może trochę więcej, 150. Ale jest ciekawa rzecz, że przychodzą do spowiedzi, co nie jest standardem. Dwie, trzy godziny... Przed kimczą I to przy, wszystkie kategorie wiekowe, dzieci, starsi, młodsi. No, fajnie. A wizyty Dospasterskie? No. Wizyty Dospasterskie są, tylko nie są nazwane kolendą ale są tacy, co mnie zapraszają na te, które niektórzy mnie regularnie. Trochę mnie nakarmią. Tak to wygląda. na no, byłem? No, no. Byłem, tak, tak. No wiecie, to jest wszystko jeden kraj, to tak jak w Polsce się idzie z Zakopanego na no to się leci na dół na No to tak, w różnych miejscach. No, prosimy, prosimy. Czy, no. e, powiedzmy, współpraca z jednimi księżnymi, nie się, się układa? czy po prostu yep. chodzi mi o e, te właśnie różnice, e, jakby ich e, świecenia nie? z różnych e, środowisk, czyli hindusi, znaczy wiesz, ja jestem sam, jestem proboszczem, nie? więc ja nie mam jakby okazji jakby konfrontować A. jak inni pracują, ale to, co mówiłem do tej pory, pokazuje, nie? że nie wszyscy tak się mhm. przejmowali tym, co powinni zrobić, nie? Czy czuję ksiądz panie ministra? Czuję, naprawdę czuję, słuchajcie. Tak jak mówię, do maja zeszłego roku ja byłem... Nie nie nie, nie, nie, nie, nie, byłem taki trochę na walizkach, tak nie do końca wiedziałem, co ja tam robię i o co chodzi, ale od tych pierwszych kolekcji, na których poznałem, tego Andrzejka Franciszkanina, jakby zobaczyłem to wszystko trochę inaczej. I też, nie wiem, może, no to, się, to się wszystko jakoś zaczęło zazębiać, nie? Okazało się, że jest tam ta Marina, i inni też ludzie, tacy gorliwi, którzy, wiem, proszę o adorację. Tak powoli się zaczęło zmieniać. No. Tak, tak, nie, to jest źle. W sensie ja, ja nie byłem w Pierwotnym Kościele, że nie wiem, no ale, ale jesienią byłem na tej w Dżugorje z Amerykanami i stwierdziłem, że Dżugorje na Amerykanie, rzędce są w tej Także nie jest źle. Nie, no to naprawdę, to, to... to widać widać, A co po... z kolei jest takiego? Z goście, Z się dźwięk dźwięk. w polskim się że się najbliższym w latach. No wiesz, bo to poleję do kwestionową. No, to jest coś, co najbardziej mnie bolało na początku, ja siedzę dzień, dwa, trzy i nic nie przychodzi. I taki bardzo pokazane jak te, te relacje są takie serdeczne między tymi mieszkańcami, bo nigdy jest ich mało, że te cenie się znają, to rzeczywiście tak jest, że te relacje te, te są takie bliskie i... Sam. Ale ja nigdy nie wiedziałem tego filmu. Zatem, że jest, taki... jest, ma, ale, jest. To Natomiast coś w tym jest, że Na nas jest taka zasada w zimie, że jeżeli jedziesz samochodem i stoi w inny samochód, to masz obowiązki zatrzymać. Ponieważ możesz po prostu mieć kogoś na sumieniu. Bo nigdy nie wiesz, co tam się stało, że to Jest tak zimno, jest minus 30 na zewnątrz. Mhm. To nawet zmiana koła. No, jak ktoś jest nieobeznany, nie, nie czy jest nawet jakiś niepełnosprawny starszy, no to po prostu skończy mu się paliwo za było takie zdarzenie w zeszłym roku, że facet ciężarówką zjechał, wjechał z drogi, wyleciał i chciał wyjść na zewnątrz, żeby organizować jakąś pomoc, więc wychodząc z kabiny, poślizgnął się i wpadł pod silnik tam, taki, taką, taki kocioł i on nie mógł sam tam wyjść. No i wiecie, ktoś przejechał, zobaczył, a stoi ciężarówka pusta, to tak pewnie jadę dalej, ale facet zatrzymał się, wyszedł i usłyszał, że on tam wołał pomoc, nie mógł się wygrzebać z podpłatki ciężarówki. Natomiast jeszcze dodam, ktoś mnie popytał, gdzie widziałem, co byłem, gdzie byłem, co widziałem. Miałem powiedzieć gdzieś na wschodnim wybrzeżu, lecę do Mżygoli, tak trochę przepływiłem tą podróż w jedną stronę, bo z powrotem wracałem 30 godzin. I tak, musiałem opasać prawie ziemię. Bo nie ma tych lotów w zimie górą, nie? Z I byłem w tej amerykańskiej Częstochowie. Wiecie, że jest coś takiego, nie? To takie smutne wrażenie. Naprawdę. Tam? Nie, tam się nic nie dzieje. Tam jest ogromny cmentarz Polaków, polski cmentarz, na którym wiadomo, zawsze ktoś tam jest, już przyjedzie kwiatki, nic zapali. ale w samej bazylice, w tym kościele ładnym, dużym, na tygodniu, będą na tygodniu, tygodniu po południu, nic tam się nie dzieje. Smutne miejsca. W porównaniu, nawet, znaczy, ja nie wiem, czy można porównać z naszą częstochową, gdzie cały czas coś jest i grupy ludzi, tłum i tak dalej. To tam to jest smutne. Krzysiu, dokończ coś perspektywy ja czasu i odległości postrzegał się syrna. Posługę No Znaczy moją osobistą? No nie sam syna, jak... No wiesz, ja, ja jestem jakby cały czas w kontakcie, w sensie, że jak syrna jest w Radni Maryja, to ja tam słucham sobie potem z mp ten, no, a, nazywa, archiwum, tak? No, bo bu Dzięki. Że coś takiego jest, i myślę, że na, na, na taką skalę, tak jak mówię, jest jakiś odpowiednik tam w Stanach, ale na taką skalę to, to nie, ma, nie ma drugiego takiego elementu nigdzie, w żadnym kraju. Bogu, dzięki, dobrze, że, świetnie, że to jest. Tutaj. Chicago jest nasze ognisko. Nie wiem, jak to działa. Dobrze, że jest, bo Polacy jest mnóstwo tam, naprawdę są potrzeby. Czy możemy w jakiś sposób się wspomnieć? Tak, oczywiście, proszę, mówić. No. To nigdy za dużo. <laughs>